Cześć, dzień dobry. Witajcie w kolejnej odsłonie konglomeratu podcastowego. Nadajemy jak zawsze z platformy, która zbiera wszystkie horrorowe pamiętniki z włoskich wakacji w jednym miejscu. Witają się z wami dawno niesłyszane w tym składzie kobiety eksploatacji, ale uwierzcie nam, moi drodzy, że czasami tak bywa, że nawet i kobiety eksploatacji mają w życiu podgórkę, czy to emocjonalnie czy zdrowotnie, ale mamy nadzieję, że tym nagraniem uda nam się już zrzucić, pokonać pewną włoską klątwę i powrócimy do was radosne, podekscytowane i rozgadane, czyli takie, jakimi Jak lubimy zwykle być najbardziej, właśnie. To witają się z Wami zamknięta w ciasnej wieży Bogusia Szewczyk oraz zwiedzająca florenckie muzea Marta Płaza po drugiej stronie łącza internetowego. Cześć Marta! Cześć Bogusia! Cześć! Cześć wszyscy! Jak słyszycie, nastroje dopisują. Rzeczywiście nawet kobiety eksploatacji czasami są życiowo wyeksploatowane, ale pomału rzeczywiście ładujemy bateryjki yy, i, i ruszamy może jeszcze nie z kopyta, ale takim żwawym truchcikiem, żeby właśnie spróbować wskoczyć na te stałe tory. Także wyczekujcie, zobaczymy co przyszłość przyniesie, jeśli pokonamy klątwę. No ja mam nadzieję, że to nagranie, którego właściwie my sami się nie spodziewałyśmy, że to będzie taki powrotny podcast nasz, że to nagranie będzie rzeczywiście takim dobrym początkiem, nowym początkiem, początkiem, kolejną reaktywacją kobiecego duetu w konglomeracie. Czasami tak bywa rzeczywiście, że te przestoje się zdarzają, ale jesteśmy, trzymamy się dzielnie i też wyczekiwałyśmy tego naszego pierwszego podcastu, a wybrałyśmy sobie na ten Tart, na ten nowy początek coś zaskakującego, bo my się z Martą od dłuższego czasu umawiałyśmy, że chciałbyśmy kiedyś porozmawiać o książce, jakiejś, jakiejś książce i wybrałyśmy sobie, no właśnie, świeżą w miarę premierę, książkę zatytułowaną Diawola. Książkę, która ukazała się nakładem wydawnictwa Muza 26 lutego bieżącego roku. Miała miejsce ta premiera, więc no z naszej perspektywy nie cały miesiąc. No i ta Diawola jest y, dość ciekawą publikacją, i myślę, że y, część słuchaczy konglomeratu, y, zainteresowanych tematem literackiej grozy, no to gdzieś tam ten tytuł mógł się Wam obbić o uszy albo o oczy, bo tutaj mamy też tak do czynienia z dość y, charakterystyczną okładką. I spojrzenie w tej książce jest ważne. To jest też tak. To jest też prawda. To jest też bardzo, bardzo istotny element. Książka ta jest reklamowana w wielu miejscach jako taka opowieść będąca skrzyżowaniem Białego Lotosu z Hereditery Czy to hasło reklamowe jest słuszne i z jakim tytułem mamy tutaj, tutaj do czynienia, to sobie przez najbliższe minuty spróbujemy z Martą tutaj porozmawiać, bo obie tę książkę przeczytałyśmy, dostałyśmy ją od wydawnictwa Muza, za co bardzo, bardzo dziękujemy, że miałyśmy możliwość przeczytania tej książki. No właśnie, a a powiedz mi, Marta, tak na, na, na ten start, na ten początek, czy ty chciałaś w ogóle przeczytać Diawolę? Czy to jest taki tytuł, który gdzieś no właśnie w zachodnich mediach rzucił ci się w oczy? Czy to po prostu spontaniczny wybór, bo wydała ci się ta książka z jakiegoś powodu ciekawa? Tłumacz się kochana. Tak. Być może śmiesznie zabrzmi to na początek podcastu poświęconego książce, no ale prawda jest taka, że ja niezbyt śledzę nowości literackie. Raczej czytam książki starsze, czy, czy w ogóle takie, gdzie które zostały wydane w ogóle nie w ostatnim czasie, yy, więc tak naprawdę dowiedziałam się o diawoli. No właśnie w momencie kontaktu właśnie z wydawnictwem i trochę byłam początkowo może nie, że wystraszona, ale trochę tak, wiesz, był taki taki promil niepewności, no bo jednak zawsze nagrywamy o filmach i tak. jak to będzie porozmawiać o książce, prawda? Więc tutaj... Tak samo jak o filmach. proszę Tak samo jak o filmach, moja droga, tu się nic wiem, nie zmienia. Wiem, ale mimo wszystko Zważywszy na to, że ja gdzieś y, nie jestem na bieżąco z nowościami, no to jednak miałam trochę tam jakieś pewne obawy. Y ale tym, co przyciągnęło mnie do książki, to paradoksalnie nie była sama warstwa horrorowa jako taka, ale właśnie ta warstwa obyczajowa, która jest bardzo fajnie sprzedana w opisie. I tutaj mhm. muszę od razu wyraźnie zaznaczyć, że reklama w tym opisie tego wątku sprostała moim oczekiwaniom, jakie miałam wobec niego. Więc to jest bardzo fajny aspekt tej książki. Ale poza tym, no to jasne, jednak mimo wszystko nowe horrory, ogólnie horrory i to w dodatku horrory napisane przez kobiety, zawsze są czymś ciekawym, prawda? No bo jednak jesteśmy przyzwyczajeni, że mm, literatura grozy, no to powiedzmy głównie męska działka, że słyszymy głównie o mistrzach grozy, prawda? Nie mistrzyniach, więc fajnie było rzeczywiście się z tą książką zmienić. Żyć. Tym bardziej, że oferowała nie tylko takie bardzo emocje, których się spodziewałam po opowieści o nawiedzonych przestrzeniach, ale też coś, co mnie bardzo pozytywnie zaskoczyło. Więc odpowiadając na twoje pytanie, bo oczywiście po powrocie też musimy zaczynać od dygresji, oczywiście. dowiedziałam się właśnie przypadkowo o tej, o tej książce, ale pochłonęłam ją bez większego problemu, więc oby więcej takich przypadków w życiu. <śmiech> <śmiech> ale ty, z, pamiętam, z naszej prywatnej rozmowy miałaś chyba wcześniej do czynienia z jakimiś tam właśnie zapowiedziami, prawda? Jakieś fragmenty po angielsku kojarzę, że wspominałaś, że miałaś gdzieś przed oczami. Tak, tak. Właśnie to ja przede wszystkim jestem zaskoczona tym, że ta książka ukazała się na polskim rynku w ogóle. Nie wiem jak wyglądał ten proces pozyskiwania praw i dlaczego wydawnictwo zdecydowało się akurat na, na ten tytuł, to już nie wnikajmy. Bo ja się generalnie nie spodziewałam, że Diabola mhm. ukaże się po polsku. Nie spodziewałam się nawet do tego stopnia, że kiedy ta książka pojawiła się w tej przestrzeni recenzacji, i zaczęła być za granicą dość intensywnie promowana i chwalona w różnych miejscach, to ja wtedy sobie kupiłam e-booka. Po angielsku i nawet parę stron tam sobie poczytałam, no i stwierdziłam, że szkoda w sumie, że tego nie będzie po polsku. Może wrócę do tego po, po, po jakimś czasie i przeczytam to do końca. Ta diawola ma za granicą w ogóle to jest, to jest taki bardzo ciekawy przykład książki, która. Czy jak czytałam opinie po premierze, te zagraniczne recenzje, to zaczęłam ją sobie wyobrażać jako coś takiego ważnego, jako taki, wiesz, przełomowy głos horroru. Jakąś taką publikację, która odświeża te formułę właśnie gotyckich opowieści o nawiedzonym domu. I ta książka właśnie w ten sposób jest opisywana w wielu miejscach, co też myślę, że mogło być jakąś taką zachętką promocyjną. Mm -hmm. Że to nowe takie właśnie spojrzenie, wiesz, uzupełnione jakieś ciekawe. Nowy styl, że w ogóle debiutująca autorka, która z horrorem też za dużo wspólnego nie miała, że potrafi pisać, że ten język jest żywy, ale też przypominając sobie te rzeczy, które krążyły o diawoli na zachodzie, to złapałam się na tym, że tam było jednak bardzo dużo takich kalek recenzenckich i te opinie, które krążyły na temat tej książki były raczej pozytywne, co wydawało mi się nawet wręcz podejrzane w niektórych momentach. No bo wiesz, tam naprawdę tych, jak sobie prześledzicie recenzje w różnych miejscach, to zauważycie, że tych opinii średnich, albo takich mocno krytykujących te publikacje jest naprawdę bardzo mało. I to już powinno być jakieś takie światełko ostrzegawcze, jakiś taki, wiesz... Neon. No, taki neon migający. No ale wiadomo, że to może nic nie znaczyć. Nie? Może to faktycznie jest jakieś takie horrorowe objawienie, które faktycznie zaświeciło, pojawiło się na tym literackim firmalencie i że i, i jest to naprawdę ciekawa pozycja. Właśnie, a propos autorki, to musimy tutaj powiedzieć, że pisarka, która odpowiada za diawolę, Jennifer Thorn, jest no rzeczywiście dość mało na razie znaną autorką, ale autorką bestsellerów. Ona rozpoczynała swoją przygodę literacką w roku 2015. Zadebiutowała komedią romantyczną dla młodzieży. Słuchajcie, no proszę. Więc, tak, Coś <śmiech> zupełnie, zupełnie innego. The Wrong Side of Right to jest tytuł jej literackiego debiutu. Potem napisała jeszcze dwie powieści młodzieżowe, komedię adwokacką, The Inside Out i klasyczny romans muzyczny Night Music, to są te właśnie publikacje, którymi no, przecierała sobie te literackie y, ścieżki. No a jak to się stało, że zaczęła pisać horrory? No po przeniesieniu się ze Stanów Zjednoczonych do Anglii poczuła jakąś taką właśnie dziwną potrzebę Opowiadania o obcości, bo ta obcość mm -hmm. w przypadku diawoli jest również y, jednym z, z ważniejszych tematów tej opowieści. No i Jennifer Thorne y, opublikowała folk horror w stylu Midsommar, więc gdzieś tam te filmowe nawiązania też się pojawiają. Książkę zatytułowaną "Lud". I był to właśnie ten moment, kiedy e, autorkom zaczęło się interesować coraz więcej czytelników. No i ta Diawola jest właśnie taką publikacją, która chyba ugruntuje mm, jej pozycję na e, rynku kobiet piszących horrory. No ale właśnie, Marta, powiedz mi, czy ty czułaś, czy, czytając tę książkę, czy ty określiłabyś ją rzeczywiście tak stricte jako horror? Hmm. Wiesz, co myślę o gatunkowaniu. Tak, ale tutaj nawet i wydawca z mhm. gatunkowo przypisał, przy tutaj nawet na okładce widzimy, że jest ta, to hasło horror, horror diabola, więc tu jakby mamy już pewne narzucenie kontekstu? To jest ciekawe pytanie i, i wiesz, i tutaj bardzo łatwo byłoby pójść w tym kierunku, że gatunki się mieszają i bla, bla, bla i to co zwykle powtarzamy przy okazji filmów i tutaj też jest podobnie, bo mamy bardzo mocno zarysowaną warstwę mm, obyczajową, no bo jednak te relacje między poszczególnymi członkami rodziny są mega istotne i one tak naprawdę napędzają nam całą tą opowieść, ale jednak mimo wszystko to, co w książce no, urzekło mnie też bardzo, bardzo mocno, to był właśnie ten nastrój może nie tyle grozy, co jakiejś takiej dziwności, który był obecny tak naprawdę od samego początku, więc jeżeli wzięlibyśmy pod uwagę sam nastrój, klimat, to tutaj jak najbardziej blisko diaboli jest, yy, znaczy bliżej do horroru niż do yy, powieści obyczajowej z dreszczykiem, prawda? No bo tutaj mm -hmm. zależy, jak te proporcje rozłożymy. Yy, zresztą też wspomniałaś yy, jakieś tam hasła reklamowe łączące diabole na zasadzie jakiejś tam podobieństw zarówno z Hereditary, jak i z Białym Lotosem, więc yy, i coś w tym jest. Jestem w stanie się zgodzić z tym porównaniem, yy, <śmiech> więc no tutaj w, za w zasadzie zależy od nas, jak potraktujemy te proporcje, na ile to będzie dla nas y, powieść obyczajowa z dreszczykiem, a na ile horror jako taki. Ja mimo wszystko skłaniałabym się ku temu horrorowi właśnie ze względu na to, jak autorka bardzo sugestywnie kreśli obraz przestrzeni, w której coś jest nie tak. Tak naprawdę, gdy my pojawiamy się we Włoszech, tam w powiedzmy, ogólnie w, tam na terenie Toskanii, to tak mm. naprawdę od samego początku... Yy, coś czuć, że jest nie tak. Tak jest, dokładnie, mm -hmm. dokładnie. Więc to jest coś, co no, jakby jest dla mnie totalnie styczne z horrorem, prawda? Yy, tutaj też by można yy, dyskutować o tym, czym jest horror, czy horror ma nas straszyć, <głos> czy ma być no po prostu jakąś atmosferą, prawda? Akurat yy, Jennifer Thorn umiejętnie i straszy, gdy trzeba, i kreśli właśnie taką e, atmosferę tajemniczości. Więc myślę, że etykietowanie tej powieści m, jako horror y, jest jak najbardziej trafne. A jak to było hmm. u ciebie? Bo chyba nasze opinie będą się trochę rozmijać, czy może nie? Będą się rozmijać. Bo ja... <śmiech> <śmiech> tak, tak. dla mnie ten sam moment y, wskoku w historię, jest dość nijaki niestety, mm -hmm. bo ja w momencie, kiedy otrzymuję produkt określany mianem horroru, to jednak oczekuję... E konkretnych emocji, jakiegoś takiego no jednak tego faktora przerażacza. Jak u Hitchcocka ma zacząć świat. się mocno, tak? tak? Jest. Ma zacząć się mocno, natomiast tutaj ty chwalisz Marta bardzo mocno atmosferę całej tej opowieści. Ja powiem ci, że z tą książką mam naprawdę spory problem i ten problem wydaje mi się, że po raz kolejny sama sobie zrobiłam, hajpując sobie oczekiwania, wiesz, mhm. wyobrażając sobie, że ta książka faktycznie będzie straszna, będzie przełomowa, będzie inna, będzie świeża i tu w tym przypadku tych problemów jest całkiem sporo i one pojawiają się na wielu poziomach, zarówno fabularnych, właśnie pod kątem atmosfery, jak i problemy stylistyczne tutaj jest, bo to sobie o tym za chwilkę porozmawiamy, jak wiele z tych problemów to są realne kłopoty tej książki, które są odczuwane przez wielu czytelników, nie tylko przeze mnie. A ile z tych moich wyobrażeń to są jakieś halucynacje i urojenia. Ale pod kątem atmosfery ja totalnie rozminęłam się z tym, z tym poczuciem takich wakacyjnych włoskich powiewów. Być może wynika to z faktu, że jakoś z włoską kulturą, poza moimi ukochanymi filmami Giallo, to tak jakoś nie za bardzo jest nam po drodze, więc być może to, że wchodząc w tę opowieść, ja nie miałam żadnego takiego emocjonalnego ładunku, czegoś takiego, co mogłoby mnie złapać i sprawić, że ta atmosfera byłaby jeszcze bardziej odczuwalna. Ale z drugiej strony w wielu momentach tej powieści dokładnie czułam, jakie rzeczy chciała mi tutaj pisarka zaprezentować, jakie były jej intencje. Oj, tak. I tą najmocniejszą rzeczą, która mnie złapała i która też była takim no, bardzo mocno uwierającym czynnikiem, w trakcie lektury to był cały ten wspomniany przez ciebie wątek rodzinny i to jak dynamika tych relacji różnych osób z tej rodziny i to w jaki sposób one funkcjonują z sobą. Jak w wielu sytuacjach główna bohaterka jest traktowana przez resztę swojej rodziny, najbliższych ludzi mhm. jako taki emocjonalny worek treningowy. To, to było coś co wydało mi się ciekawe i wydało mi się też jednak odrobinkę świeże pod takim kątem... O, już zdecydowanie. Uh -huh. Że tutaj ty, Marta, wielokrotnie jak rozmawiamy o kobiecości w obrębie różnych filmów gatunkowych, to my bardzo często podkreślamy to, że podobają nam się bohaterki nieoczywiste i też takie, no badasuwy, twarde laski, mm -hmm. które trudno lubić. I patrząc na Annę w wielu sytuacjach podczas lektury tej książki, miałam takie wrażenie, że ona jest jednak trochę antypatyczna, że jednak Jak jest trudno ją polubić i że to, że jest na no takim kozłem ofiarnym, ofiarnym rodziny i na no takim rzeczywiście workiem treningowym, to jest to określenie w 100 pasujące do tej bohaterki, to z jednej strony jest być może kwestia oczekiwań rodziny względem jej jako kobiety, ale z drugiej strony ona też sobie na wiele tych sytuacji pozwala, nie odcinając ich, nie, nie mówiąc, nie ustalając granic, do których te, mhm. ci najbliżsi mogą się posunąć, nie? bo gdyby zainterweniowała, zareagowała i na przykład no, mocno uderzyła pięścią w stół w niektórych chwilach, to być może nie dochodziłoby do takich, do takich eskalacji, więc pod kątem atmosfery to miejsce niekoniecznie bardziej jednak ta atmosfera niepokoju i jakichś takich rodzinnych, trudnych relacji, to mi się wydawało ciekawsze. I to był taki element, okay. który działa. <grym> Tak. To ja może, bo poruszyłaś znowu masę <grym> interesujących tematów i cofnę się do tego, o czym powiedziałaś na początku, czyli właśnie w ogóle tej włoskiej przestrzeni i jak ona współgra z grozą, którą autorka nam próbuje sprzedawać Dać. Ja nie ukrywam, być może moja opinia jest trochę podyktowana tym, że y, autor y, opisuje wiele miejsc, gdzie sama miałam przyjemność być i y, y, y, gdzieś łatwo było mi w tą historię wejść to raz, a dwa... Trochę ci zazdroszczę. Tak, a dwa powiem ci, że jako osoba, która nienawidzi upałów, która będąc we Włoszech z jednej strony zachwycała się całą kulturą i tym, co obserwuje, a z drugiej strony umierała od tych upałów, to czytając o tym, jak bohaterowie, czy generalnie bohaterka opisuje to wymarłe włoskie miasteczko, w którym nic nie nic nie ma, nikogo nie ma, ulice są puste, to z jednej strony odbierałam to jakoś na poziomie takim czysto horrorowym, czyli o kurde, jakiś slasherowy klimat, opuszczone no miasteczko, izolacja, nie? O, dziwnie, aha, nie? Aha. A z drugiej strony przypomniałam sobie dokładnie swoje emocje właśnie z tych włoskich upałów, czyli tą chęć schowania się pod dach, z dala od tego prażącego słońca, więc gdzieś te opisy fajnie mi się czytało na styku tych dwóch różnych emocji, czyli jakiegoś tam slasherowego konstruktu, który od razu mi się przy, nasunął na myśl, a z drugiej strony właśnie tych swoich bardzo osobistych emocji z przechodzenia tymi bardzo takimi starymi, toskańskimi uliczkami, więc to było bardzo fajne, aczkolwiek autorce nie, do, nie udaje się do końca utrzymać tego mhm. na tak wysokim poziomie, jak to miało miejsce na początku, więc mimo, że mi powieść się bardzo podobałam, mimo wszystko, to jednak zauważam taką pewną tendencję spadkową im bliżej końca, jeżeli chodzi właśnie o opis przestrzeni. Ale właśnie, w momencie, gdzie gdzieś tam warstwa horrorowa, czy może warstwa gatunkowa nie do końca domaga to właśnie um, całą historię ratuje to, o czym powiedziałaś, czyli y, wątki rodzinne, wątki emocjonalne, które są prześwietne, prześwietne, um, dlatego ja mimo wszystko będę bronić języka, y, jakim posługuje się y, autorka, bo wydał mi się on szalenie żywy, szalenie taki namacalny, dynamiczny, czyli w momencie, gdy czytamy o jakiejś takim słownym ping-pongu czy takim przerzucaniem się jakimiś delikatnymi pyskówkami, to ja przynajmniej tak miałam, że nie miałam wrażenia, że czytam powieść, a oglądam film, czy w ogóle jestem w środku tej rozmowy. Także to jest absolutnie olbrzymi walor tej powieści. Kurczę, jesteśmy przy tym temacie, więc mam ochotę już od razu przejść przez całą powieść aż do finałowych spoilerów, ale dlatego powstrzymam konie i, tak. i tutaj postawię kropkę, ale generalnie to jest w sumie ciekawe, bo powiedziałeś na początku o tym, że ta książka w wielu recenzjach była opisywana jako coś świeżego w kontekście mm -hmm. gatunku, a moim zdaniem w kontekście gatunku nie do końca jest jakaś super świeża, raczej porusza się w obrębie schematów. Ale jest bardzo, bardzo świeża i bardzo nowatorska, bardzo potrzebna właśnie w kontekście tego, jak opisuje relacje rodzinne, międzyludzkie. Ale tutaj już postawię kropkę, bo to mm -hmm. trzeba byłoby mm -hmm. zaspoilerować, więc... Y Kropka i milczę. Okej, okay, to, to idziemy dalej, bo w ogóle trzeba by dwa zdania na temat fabuły też powiedzieć, żebyśmy zarysowały. Tak, to nic się nie zmieniło, jak słyszycie, to bardzo dobrze. Żebyście jednak mieli. Pewnego rodzaju wyobrażenie, jak w ogóle wygląda ten początek historii, bo diabola jest opowieścią o rodzinnych wakacjach, o wakacjach we Włoszech, kiedy to rodzina Pace wybiera się do wynajętej rezydencji włoskiej willi i tam mają zamiar spędzić wspólnie kilka dni, tak właśnie rodzinnie, żeby pewnej ich tradycji stało się zadość. No i ta rodzina to jest bardzo dysfunkcyjny zbiór osobowości i y, cała ta jakaś przemocowa, rodzinna sytuacja odbija się na głównej bohaterce, czyli Annie, która przyjeżdża do Willi z kilkudniowym opóźnieniem, bo chciała sobie spędzić sama czas, zanim całą rodzinną, całe to rodzinne bagienko wniknie. No i zarówno relacje są nieświeże, jak i miejsce, w którym się znajdujemy, ponieważ Pięknie ta widna skrywa pewną tajemnicę i nie wynika to wcale... Z faktu, że jest tam jakiś pokój w wieży, który ma zamknięte drzwi, do którego nie można się dostawać, ale po prostu w tym miejscu zaczynają dziać się dziwne rzeczy. Drzwi same się otwierają, słychać jakieś szepty, kroki na korytarzach, pojawiają się dziwne wizje, dziwne sny, jakaś... No atmosfera w ogóle tego miejsca jest, jest przedziwna. No i będziemy obserwować zmagania Anny zarówno z jej rodziną, jak i z tajemnicą willi włoskiej. No i jakie sekrety i jakie problemy są poukrywane zarówno w tym zamkniętym pokoju, jak i w rodzinnych relacjach, no to o tym jest cała, cała właśnie ta opowieść. No i co? No i wydaje mi się, że trzeba by Rzeczywiście rozpocząć od tego, że sama autorka, sama Jennifer Thorn w, we wprowadzeniu do tej powieści w tej edycji amerykańskiej napisała takie trochę bezczelne ostrzeżenie w stosunku do czytelników, bo ona określiła, Coś, z czym będziemy mieć do czynienia właśnie w taki sposób, e, tymi słowami. Cytuję. Moja książka może wywołać uczucie irytacji, strachu i rozpaczy, które towarzyszą wam podczas rodzinnych spotkań. <głos> I co, Marta? Czy rzeczywiście czułaś to jest wrażenie 100 irytacji strachu? Punkt. Myślę, że lepiej i nikt nie podsumowałby tej książki, jak zrobiła to sama autorka, bo... Y Myślę, że każdy z nas po części będzie w stanie odnaleźć się w tej książce, mimo, że oczywiście te relacje są bardzo olbrzymione. No, tym bardziej, że mamy tu do czynienia z stosunkowo zamożnymi ludźmi, więc dlatego na początku A, to też już, jest ważne. Tak, tak tak. więc dlatego też na początku zgodziłam się absolutnie z tym porównaniem powieści do Białego Lotosu, bo rzeczywiście, podobnie jak w tym serialu, taki tutaj, obserwujemy losy grupki zblazowanych bogaczy, którzy jadą do pięknego miejsca na mm -hmm. wakacje, ale tak naprawdę... Mm, są takimi typowymi jankesami na wakacjach, czyli e, chcą odhaczać po kolei jakieś atrakcje, jakieś tam naj, najbajr, najbardziej znaczące rzeczy, jakie trzeba przeżyć we Włoszech, ale nie masz wrażenia, żeby oni byli jakkolwiek zainteresowani tym, tak. e, co oglądają, prawda? Super, więc, to jest. więc to absolutnie może irytować. Może irytować mhm. też to, o czym ty powiedziałaś, czyli fakt, że Anna Yy, niby jest osobą bardzo samoświadomą, bardzo yy, niezależną, ale właśnie momentach, gdy jest postawiona pod ścianą, nie potrafi się od tej ściany odbić, mhm. tylko po prostu e, zgadza się na wszystko, byleby tylko mieć święty spokój, więc naprawdę w wielu momentach masz ochotę potrząsnąć tą bohaterką e, i to na pewno jest e, wyzwanie dla czytelnika, bo wydaje mi się, że dużo łatwiej oglądać film e, z bohaterką, którą e, nie do końca lubisz, niż czytać książkę z taką bohaterką, no bo jednak film mm, sumarycznie zajmuje nam mniej czasu niż, niż lektura książki, prawda? Więc, y, więc to jest pewne wyzwanie, ale no mi było bardzo, bardzo fajnie się z nim zmierzyć właśnie ze względu y, na ten język, o którym już tyle powiedziałam, ale rzeczywiście y, te takie przepychanki, szczególnie z bratem bliźniakiem Anny są y, naprawdę bardzo fajne, bardzo takie żywe, namalowane, więc to z jednej strony irytuje, jak te relacje wyglądają, ale z drugiej strony autorka opisuje je w tak plastyczny sposób, że mimo tej irytacji płynie się przez tą historię. Znaczy... Odnośnie stylu i tego, czy się przez tę opowieść płynie, to jeszcze sobie tam za chwilkę porozmawiamy, ale odnośnie tego, co powiedziałaś o tych relacjach, to ja myśląc o tej rodzinie i obserwując ich w przeróżnych sytuacjach, to też wielokrotnie zastanawiałam się tak naprawdę o co chodzi, dlaczego oni... Tacy są, jak widzimy, czemu traktują te Anna właśnie w, w taki sposób. I przepiękne jest to, że autorka postawiła właśnie na to, że tymi głównymi złymi w tej książce są żywi ludzie, a nie ten duch, który tak gdzieś jest. tam krąży po tej, po tej posiadłości. Ale ta rodzina, ma, ta rodzina ma naprawdę bardzo dużo problemów i głównym problemem jest też to, że oni Jadąc na wakacje nie wykazują absolutnie żadnego żadnego zainteresowania, ani jakiejś chęci, na przykład nauczenia się języka obcego, żeby porozumieć się w, w różnych sytuacjach, bo w tej książce wielokrotnie jest podkreślany fakt, że tylko Anna z całej tej rodziny zna język włoski na tyle, żeby się dogadać, porozumieć, I to jest piękna reklama Duolingo, słuchajcie. To, bo... to jest okropne. Nie, nie, nie róbmy takiego product placementu. To jest akurat coś, co w tej książce mnie po prostu doprowadzało do szewskiej pasji i na Naprawdę w wielu sytuacjach miałam ochotę no, rzucić po prostu lekturę w, w cholerę, bo ta książka bardzo często poprzez różne powtórzenia sytuacji i po podkreślania zachowań postaci w różnych momentach ich funkcjonowania, to, to, to tak jakby nam autorka na siłę na przykład usiłowała wtłoczyć w głowę to, że o właśnie, Anna mówi po włosku. i Jest to podkreślone praktycznie w każdym rozdziale. Jest zaznaczone, że ona ten włoski umie, potrafi się dogadać. Ale nauczyła się z Duolingo, słuchaj, a I ludzie to też nie wierzą podkreśla. w to, że można się <śmiech> nauczyć języka z Duolingo. Tak, <śmiech> więc to pod, pod kątem reklamy i zachęty, to tak można diawolę również w taki, w, taki sposób, w taki sposób traktować. Tak sobie trochę śmieszkujemy. Ale co jeszcze, co jeszcze w tej rodzinie jest też ciekawe. Nie wiem, czy też miałaś takie odczucia, że każdy członek tej rodziny, którego widzimy, to jest osoba będąca wtłoczoną w jakiś konkretny sposób zachowania. To tak jakby ich rodzice wymyślili sobie, że ich rodzina będzie wyglądać w taki sposób i po prostu nie ma możliwości wydostania się z tej matni. Już tłumaczę, o co mi chodzi, uh -huh. bo patrz. Mamy y, y, wspomnianego przez ciebie bla, brata bliźniaka Anny, Beniego, który przyjeżdża do, y, na wakacje ze swoim nowym chłopakiem, Christoferem. Nie Chrisem, broń Boże, Christoferem. <śmiech> bo to a propos tego snobistycznego podejścia do życia, to to Christopher jest właśnie takim facetem, dla którego praca jest najważniejsza. Musi mieć cały czas kontakt y, ze swoim biurem, nieustająco podkreśla to, że no zasługuje na luksus i tak dalej, i tak dalej. Natomiast Beni pracuje jako nauczyciel i on w tej rodzinie bardzo często pełni funkcję jakiegoś takiego może rodzinnego mediatora i człowieka, który poprzez jakieś tam pojedyncze hasła próbuje opanowywać napady złości poszczególnych członków rodziny. Z kolei siostra Anna Nicole, no to jest po prostu osoba reprezentująca takie chorobliwe poczucie kontroli. Ona ma rozpisany po prostu co do sekundy cały plan wycieczki. Nie ma absolutnie możliwości odstępstwa od tego planu, kwestionowania tak. jej wyborów. Tak jak ona zadecydowała, tak musi być. Z kolei wydaje mi się też bardzo mocno taką osobą żyjącą w świecie jakichś swoich kompleksów i osobą, która ma bardzo dużo traum, niepewności w sobie, i ona zamiast konfrontować się z tymi swoimi problemami, woli obwiniać swoją siostrę o te niepowodzenia, co też z drugiej strony można odczytać jako takie, no, nie wiem, że Nicole zazdrości trochę Annie tego, trochę że ona jest tak, przebojowa prawda? i tak decyduje o sobie. W ogóle rodzice jeszcze są też cudowni tutaj, bo no w, głowa, głowy rodziny też pojechały, mama i tata też, też tam są. I to są w ogóle przedziwni bohaterowie, bierni agresywni. Matka właściwie non-stop marudzi Annie na temat tego, jakich życiowych wyborów dokonała. Cały czas praktycznie ją krytykuje, cały czas chwali jej siostrę Nicole za to, że jest właśnie takim uosobieniem ogniska rodzinnego, taką kurą domową, która o wszystko dba i tak dalej. A tata wydaje się bardzo odległym człowiekiem. Jakby się Je wycofywał z wszelkiej konfrontacji, prawda? Tak jest. To, to jest właśnie, bo on powinien w wielu sytuacjach też no, postawić na swoim i być jakimś takim głosem decydującym. Natomiast on jest na tyle wycofany, że zależy mu tylko na tym, żeby czytać te swoje książki gdzieś tam z daleka od tego wszystkiego. A kiedy się odzywa, to wspomina tylko o tym, że to on zapłacił za te wakacje, więc wszyscy kurczę, musicie się tutaj dobrze bawić. Działamy według harmonogramu, jest super. Cieszcie się, bo, bo no, jest piękny czas i spędzajmy go jak najlepiej. Więc ta dynamika i to że każdy z tych bohaterów ma jakąś taką bezpieczną przestrzeń, bo to dopasowanie do sytuacji jest właśnie takim mechanizmem obronnym trochę. No chyba, że ty inaczej to odczytałaś to. Czekam na twoje. Ja zdanie. myślę, że tu się jak najbardziej zgodzimy. W ogóle ja się jeszcze na chwilkę zatrzyma, zatrzymam na postaci ojca, bo świetnie opowiedziałaś cały ten mechanizm, na którym zbudowana jest jego postać, i tu znowu no muszę połączyć to z białym lotosem, bo Generalnie, jeżeli ktoś z Was oglądał którykolwiek sezon, to na pewno będzie wiedział, o czym mówię. I to się właśnie zgadza z tym, co powiedziałaś. Czyli cała ta rodzina, ona jest po prostu tak sfokusowana na tym, że mają się dobrze bawić. Tak, tak, się tak. Dobrze bawić za wszelką cenę. Wszelkie niedogodności w ogóle nie mają racji bytu. E, coś ci się dzieje, nic się nie dzieje. Ciesz się e, tym miejscem, w którym jesteś. A tam jest e. w ogóle cały ten wątek. Jeszcze tylko jedno mm -hmm. słowo. Nicole, ta siostra, organizatorka, koordynatorka całej, całego tego wyjazdu, to w pewnym momencie jest taka scena, że ulega wypadkowi, przewraca się w basenie i rozwala sobie głowę. I nawet to nie do do tak tego, jest. żeby pojechać do szpitala i zmienić plany. Nie, tutaj trzeba po prostu według konkretnych godzin, co tam, co tam naprawdę, co do minuty jest określone, że na przykład oni zaczynają jeść kolację o tej godzinie, bo o tej już tak, tam pół a jak godziny później nie, muszą gdzieś jechać. Nie? Dokładnie, a jak jest jakieś pęknięcie w planie, to nagle wszyscy po prostu biegają jak kurczaki z obciętymi głowami za przeproszeniem i nie wiedzą, co ze sobą zrobić jako konkretne jednostki, mm -hmm. a zarazem jako cała rodzina, bo gdy nie mają planu, to tak naprawdę nie wiedzą jak w ogóle z, ze sobą spędzać czas. No i tak nawiązując do Białego Lotosu, to tam w serialu też mm, dużo humoru opiera się właśnie na tym, że te zblazowane, bogate rodziny jadą do tego pięknego ośrodka i tak bardzo strasznie y, chcą korzystać ze wszelkich atrakcji, że stopniowo zaczynają się pojawiać kolejne, coraz większe pęknięcia na tym wizerunku idealnych rodzin, idealnych bogactw i tak No i tutaj mhm. z jednej strony jest podobnie, a z drugiej strony inaczej, bo tak naprawdę od samego początku cała ta rodzina jest jednym wielkim pęknięciem. Ale sam ten mechanizm właśnie takiego y, sfokusowania się tylko na cieszeniu się y, jest bardzo wyraźny. Przy czym to jest takie cieszenie się bez tak naprawdę zaczepienia w tej rzeczywistości. To chyba najlepiej wybrzmiewa w scenie w galerii, swoją drogą czytając o tym jak autorka opisuje dwugodzinne kolejki przed tą galerią, uśmiechnęłam się bo Binder Dondat, także to mogę potwierdzić, że nie było zmyślane. W każdym razie, wiesz, nawet sam fakt, że oni muszą mieć koordynatorkę, która ich poprowadzi przez całą galerię, pokaże oczywiście najsłynniejsze dzieła, bo tylko takie warto obejrzeć, też pokazuje ich podejście do tego przeżywania. Czyli przeżywajmy według jakiegoś konkretnego schematu, niż rzeczywiście jakiejś chęci spędzenia czasu razem. Więc, no, tak jak od samego początku praktycznie podkreślamy, warstwa mm, obyczajowa jest tu bardzo, bardzo mocno zarysowana i bardzo, bardzo ważna. I rzeczywiście ja się zgodzę z tym, mm, co powiedziałaś, że każdy z bohaterów y, w jakiś sposób y, mniej lub, y, lub bardziej nieudolny, mniej y, lub bardziej neurotyczny, próbuje się z tych więzów rodzinnych wyzwolić. Y, no bo tak naprawdę Beny i Christopher z jednej strony gdzieś wpisują się w ten schemat wiesz, bogatej, zblazowanej rodziny, ale z drugiej strony też ciągle dostajemy jakieś opisy scen, gdy oni próbują się od tej rodziny gdzieś odkleić i przeżywać sobie różne rzeczy jakby po swojemu, prawda? No dobrze, ale to czym to się różni? Bo zobacz, za to, że na przykład chłopacy odłączają się od ekipy i idą się napić wina trochę wcześniej, to im się tak mocno nie obrywa, jak na przykład Annie, która chce odbić w innym kierunku i zobaczyć inne muzeum niż to, które wybrała jej siostra. Dlaczego w przypadku całej tej dynamiki rodzinnej, te niektóre relacje są tak bardzo niesprawiedliwe w stosunku do tej bohaterki, mm -hmm. to mnie przeraża i przeraża mnie też bardzo to, że no wiadomo, że w rodzinach jest bardzo dużo napięć, ale tutaj siłą całej tej rodzinnej relacji jest to, że Torn stawia na jakieś takie naprawdę wyimaginowane, jakieś idiotyczne po prostu pretensje, które są rzucane w kierunku tej naszej Anny, że ona tam kiedyś 30 lat temu, czy tam 25 mhm. zabiła zwierzątko szkolne, czy tam doprowadziła do śmierci jakiegoś chomika, którym się miała opiekować przez weekend. Jej siostra Nicole ma jakieś takie przedziwne poczucie, że jeśli tylko jej mąż spojrzy lub porozmawia trochę dłużej z Anną, no to na pewno pójdą razem do łóżka, Albo, mhm. albo inaczej, jakieś niepowodzenia z młodości Nicole wynikające z tego, że jej partner na imprezie okazał się no, draniem, no to też obwinia oto siostrę. Głupie, irracjonalne, no. bez sensu. <laughs> zacznę zacznę od, od tego, co powiedziałaś o Benem. Cóż, mam ochotę zrobić coś, czego wy nie zobaczycie, czyli wzruszyć ramionami, bo to jest, jak mówią Francuzi, Selawi, generalnie wiesz, Thorn, myślę, że pięknie opisała to, jak często w rodzinach chłopcom pozwala się na więcej niż dziewczynkom. I no nieważne, ile chłopcy i dziewczynki mają akurat lat, to raz, a dwa. To jest w sumie pewien paradoks tej y, powieści nie? Że, mm -hmm, mm -hmm. I, i paradoks, który mi się bardzo podoba, bo tu z jednej strony mamy do czynienia z y, nieheteronormatywnym bratem, więc generalnie z kimś, to kto, on powinien być na świecznikom, powinien być krytykowany, nie? Tak bo jest, skoro więc generalnie z... ktoś jest, tak. jest kimś, kto wyłamuje pasuje, się z jakiegoś tak. takiego bardzo y, oczywistego wyobrażenia na temat mm -hmm. rodziny. Ale z drugiej strony mamy dziewczynę, która jest singielką, która niekoniecznie przywiązuje wagę do jakichś stabilnych relacji międzyludzkich. Tutaj też pojawia się wątek aborcji bardzo ważny mhm. i też kładący się cieniem na różnych tutaj relacjach między bohaterami. Generalnie ona jest tym takim trochę wolnym elektronem, taką wolną duszą, która nie daje się z jednej strony właśnie podporządkowywać tym pewnym wyobrażeniom rodziny rodziców o swoim dziecku, a z drugiej strony no bardzo, bardzo daje sobie wejść na głowę, o czym już już powiedziałyśmy, prawda? No i też nawet sam fakt, jakimi zawodami tutaj są opisani bohaterowie. Mamy z jednej strony właśnie nauczyciela, a z drugiej strony pracowniczkę, rysowniczkę tak naprawdę agencji reklamowej, więc tak. to już jest obarczone... Jakimś takim ciężarem e, wolnego zawodu niemalże, niepoważnego, nie osadzającego cię w takiej wiesz, racjonalnej rzeczywistości. No i dwa, mamy bohatera, który mieszka w pro, bardziej prowincjonalnej części Ameryki i bohaterkę, która mieszka w Nowym Jorku, więc... Mm. To są takie jakby niuansiki, które sprawiają, że no Benny jest tym dzieckiem, które lgnie do rodziny, a Anna tym dzieckiem, które próbuje za wszelką cenę od niej uciec, więc jakaś taka forma kontroli jednego dziecka kosztem drugiego jest tak. trochę też takim pokazaniem, że mimo, że od nas uciekasz, to jednak my nadal na ciebie mamy wpływ, no i to jest okrutne, to jest naprawdę okrutne mm. i wydaje mi się, że sam te, same te wątki, o których teraz mówimy, są nie mniejszym horrorem niż <tuk> horror jako taki w tej powieści. Więc no... Powiem Ci, że ja y, z jednej strony czułam wielką irytację, a z drugiej strony, y, no w wielu momentach y, zadumałam się nad tym, y, co czytam, bo byłam w stanie gdzieś odnaleźć siebie w różnych właśnie takich y, relacjach. Więc kurczę, no, y, mimo wszystko rozrywkowa lektura, y, a jednak robi więcej niż, niż by się wydawało na początku. No Anna jest w ogóle też ciekawą postacią z tego względu, że z powodu jej pracy i tego, że jest opisywana jako artystka, to też wydaje się być taką osobą bardziej wrażliwą i zauważającą zupełnie inne rzeczy niż ci twardo stąpający po ziemi najbliżsi. I to też jest bardzo zmyślnie wykorzystane, jeśli chodzi o pewnego rodzaju popychające fabułę naprzód wydarzenia, bo ta Anna od samego początku właśnie słyszy te zamykające się drzwi, słyszy te wędrówki jakichś gadających po włosku dzieci po korytarzach i zauważa no właśnie ten rozkład, smród. Bardzo tutaj dużo jest takich plastycznych opowieści związanych na przykład z obecnością owadów tutaj w, w tej przestrzeni i tego, że na przykład dopiero co wyjęte z lodówki jedzenie po paru godzinach no, psuje się, kiśnie, więc no, to są takie rzeczy niewytłumaczalne, które no, już tę naszą Annę to jest taki delikatny potrzeb, że coś tutaj mimo wszystko nie pasuje, ale ona też wydaje się być opisywana jako taka bardziej intelektualna, mm -hmm. ale też nie pasująca fizycznie do tej amerykańskiej rodziny, bo w, w jednej ze scen to Kellner myli ją z przewodniczką, jako właśnie taką osobą, która no jest, jest miejscowa i rzeczywiście nie pasuje do tego wyobrażenia amerykańskiego, amerykańskiego turysty. Przykro mi było w wielu takich sytuacjach, kiedy patrzyłam rzeczywiście na Annę kiedy już dochodzi naprawdę do tych takich y, mocnych y, rzeczy, bo tutaj wiele y, bolesnych kwestii jest mówionych na zasadzie jakichś tam lekkich, delikatnych, y, pojedynczych zdań, ale te szpile, które są wybijane przez rodzinę Anny są tak cholernie precyzyjne i ja przyznam Oj, ci się, tak. że w wielu momentach zastanawiałam się, dlaczego ona w ogóle na to pozwala i czemu po prostu nie spakuje się i nie wyjedzie, y, nie mm -hmm rzuci całej tej wakacyjnej sielanki, która wcale taka idylliczna nie jest. Tutaj jeszcze też Torn stawia na jakieś takie przerzucanie odczucia wrażeniowości w niektórych sytuacjach tej, tej książce, bo z jednej strony mamy opisy takie bardzo zdystansowane tego narratora, który patrzy gdzieś tam z boku, ale bardzo często też wnikamy w wyobrażenia Anny w jej psychikę i wiele tych toksycznych relacji, tych toksycznych sytuacji widzimy jej oczami i teraz tak, z powodu tego, że ta bohaterka jest właśnie nadwrażliwa i pije bardzo duże ilości alkoholu, co też jest w tej, w tej książce mocno, mocno podkreślane i z powodu tego, że jest właśnie taką rodzinną outsiderką, to w wielu momentach ona staje się też takim bardzo niewiarygodnym narratorem i ja się też wielokrotnie zastanawiałam nad tym, na ile to są faktycznie jej wyobrażenia i jakieś takie halucynacje, które są spowodowane sytuacją stresową, w której się znalazła, a na ile jest to rzeczywiście jakiś tutaj czynnik nadnaturalny, który się pojawia w całej tej wakacyjnej scenarii I ja się też podczas lektury zastanawiałam, kogo właściwie ten duch będzie próbował opętać, bo do, tutaj do tego opętania koniec końców dochodzi w tej finałowej fazie. I czy właśnie będzie to Anna, jako to najsłabsze rodzinne ogniwo, czy ona będzie tym, tą osobą, która będzie próbowała swoją rodzinę e, uratować. To też, a propos tego, tych schematów, o których wspominałaś, to też są takie założenia i takie skojarzenia, które uruchamiają się w głowie, mimo wszystko, jeśli się poczytało kilka książek związanych z no, tym tematem jakiegoś tam nawiedzonego, tajemniczego budynku, prawda? Tak, jak najbardziej. Wydaje mi się, że autorka odrobiła lekcję z historii gatunku i skrzętnie odnotowała schematy, czy w ogóle jakieś klisze, które może wykorzystać po to, żeby właśnie wpleść je w tą warstwę obyczajową, czy dramatyczną wręcz, no bo tutaj bardzo dużo mówimy o tym, jak toksyczne są te relacje i, i jak oddziałują bardzo silnie na to nasze przeżywanie. To jest w ogóle niesamowite, że rozmawiamy już ponad 40 minut, a tak naprawdę głównie rozkminiamy właśnie tą warstwę rodziną, co dużo wam mówi o tej powieści, ale no też nie chciałabym, żeby to było jakiś taki czynnik, który zrazi was do tej książki, bo jednak mimo wszystko ten obyczaj, te, te, te relacje są bardzo wyraźnie splecione z, z tym horrorem, z tym co się dzieje i tak naprawdę z tym, jak ten dom oddziałuje na, mhm. na, na, na tą rodzinę i, i, i na te relacje, prawda? No bo tutaj im bliżej końca, no to jednak yy, Robi się coraz upiorniej między y, członkami rodziny, z tego powodu, że i dom y, mocniej naciska, y, duch y, wywiera y, coraz większy wpływ y, na Annę, ale też na poszczególnych bohaterów. Tyle, że oni są... Y, Tą częścią racjonalną rodziny, która nie chce wierzyć w właśnie jakąś sferę nadnaturalną, więc też im łatwiej przychodzi z tego powodu wykluczenie Anny ze mm -hmm. swojej grupy, i przez to właśnie te podziały pogłębiają się jeszcze mocniej i, i robi się naprawdę przedziwnie. I tutaj no, można by się zastanawiać, na ile to nie jest olbrzymione, absurdalne, na ile tutaj autorka nie poleciała już całkiem po bandzie. A na ile to jest po prostu jakiś taki klucz, żeby opowiedzieć nam trochę, wiesz, taką uniwersalną opowieść o tym, jak bardzo poszczególny członek rodziny, wiesz, ten taki Everyman może być wykluczony, gdy świat widzi inaczej, gdy świat postrzega inaczej. E, więc no to jest, to jest ciekawe. W ogóle to, co też mi się tutaj podobało, o tym też już powiedziałaś, więc tak, tak naprawdę tylko dopowiem, to mm -hmm. fakt, jak um, autorka rzuca tutaj um, na zasadzie takich drobnych wtrentów jakieś właśnie historie z przeszłości. I o ile ten chomik y, to jest w ogóle dziwne, absurdalne i tak. ja bym cały ten wątek wywaliła, bo jest niepotrzebny, tak właśnie jakieś takie historie pokazujące nam, że do starć między siostrami dochodziło, są naprawdę arcyciekawe, bo to nam trochę tą atmosferę podgrzewa jeszcze bardziej, prawda? Że niejako wiemy, że to co oglądamy teraz wynika z czegoś, co się działo kiedyś, że Anna no, od dawna nie jest zdarzona zaufaniem w tej rodzinie, więc teraz tym bardziej jakby nikt nie chce wierzyć jej ostrzeżeniom, czy w ogóle jakiemuś takiemu e jakimś takim próbom zwalczania tego ducha już, już na początku, więc... No bo ona wyolbrzymia, nie? To ona robi to po to, żeby zwrócić na siebie tak uwagę. Jest, tak Rodzin, no to jest. Właśnie, w ogóle też... pięknie powiedziałaś. Anna robi coś, żeby zwrócić na siebie uwagę i za to dostaje od rodziny po głowie, bo... Ty nie możesz zwracać na siebie uwagi w rodzinie, masz być potulna, masz mhm. być pod linijkę i masz realizować przydzielony ci schemat. Ale tam jest w ogóle jeszcze ta cała mhm. bo a propos tej aborcji, to, to jest też maluteńki wątek, z, który z jednej strony podbija to, że Anna jest taka no, samodzielna bardzo i chce jednak sama o swoim życiu decydować, ale nawet ta jej decyzja jest w tej, podczas tej rozmowy w kościele to Nicole, yy, mówiąc o jej aborcji, stawia siebie w pozycji tak, ofiary, że tak to jest. ty zaszłaś w ciążę, ja miałam z tym problem i no to jest potwarz. Ja się źle czuję z tą świadomością, że ty nie zdecydowałaś się na to dziecko, no bo powinnaś, skoro już zaszłaś, tak jest. zaszłaś w ciążę. To są w ogóle po prostu mega takie zarzuty absolutnie z tyłka, które też wynikają właśnie z, być może z tego poczucia obcości, bo w momencie, kiedy no, grupa amerykańskich nowobogackich snobów jedzie na te wakacje do, do Włoch, to nagle okazuje się, że wszystkie hamulce puszczają i oni mogą sobie też pozwolić na dużo, dużo więcej. Zresztą w tej całej przestrzeni diawoli wydaje mi się, że też bardzo istotną miarą wartości człowieka jest sukces. To, że Anna tak. jest opisywana jako taka osoba, która niczego właściwie nie jest w stanie doprowadzić do końca. No bo z jednej strony zaszła w ciążę, nie zdecydowała się urodzić dziecka, przez co rozpadł się jej związek. Tam jest też wspomniane, że ona była na jakichś chyba dwóch szkołach artystycznych, z których, tak. w których nie zdecydowała się doprowadzić do, do, do dyplomu. I teraz też tak sobie pracuje, ale no, czy odnosi jakieś sukcesy, czy jest jakąś tam um, ważną osobą w, w całej tej korporacji? No też nie. Więc um, ta narracja i sposób w jaki rodzina patrzy na Annę jako takiego jednak człowieka, no, no jednak ofiary losu, nie? to, to, I to coś jest niesamowite, jest... nie? Bo tak naprawdę z jednej strony właśnie widzimy Annę oczami rodziny, to o czym mówisz, prawda? A z drugiej strony autorka opisuje nam też Annę jako osobę, która no właśnie ma niezłą pracę, oczywiście nie w oczach rodziny, ale pracę, która mimo, że też jakby odbywa się w bardzo takim przemocowym środowisku. No kto pracował w korporacji ten tak. rozumie o czym mowa. Jest tam dużo Ale napisków. jednak mimo wszystko pozwala jej na no, dostatnie życie. Tutaj jest to też, a co ciekawe, to jest też podkreślane w taki ceniczny sposób. Tam były chyba takie sceny właśnie, gdy chyba Nicole mówiła o tym w taki prześmiewczy sposób, że właśnie ma zapewnione y, jakieś tam podstawowe świadczenia i w ogóle tak. i jest zabezpieczona i tak dalej, i tak dalej. Y, i, I wiesz, i to wybrzmiewa tak jakby y, nie ma jak krytyka tego y, jak mm -hmm. Anna żyje i w ogóle dlaczego mając jakąś ustabilizowaną sytuację w pracy nie jest zdecydowana na realizowanie schematu w przestrzeni prywatnej. Więc, y, no Bo ona oczekuje czegoś innego. Dokładnie przykład, tak, prawda? dokładnie tak. Ale to też jest, uh -huh. ta cała rodzina jest w ogóle też przedziwna, bo oni zarówno siebie traktują tak właśnie bardzo z wysoka, krytykując siebie nawzajem i podważając jakieś tam życiowe, drobne zwycięstwa, ale oni również będąc na tych wakacjach, to w ten sam sposób krytykują miejscowych. I też jest tam wiele takich no, niewygodnych momentów, kiedy obserwujemy ich na przykład po Podczas właśnie zwiedzania muzeum albo podczas wspólnych kolacji. I oni też no, tak traktują siebie jako kogoś lepszego, nie? I tak starają się być tacy bardziej głośni, wyraźni. Amerykanie <śmiech> na wakacjach. <śmiech> Ale tak jest, tak jest. Dlatego no, bardzo podoba mi się e, ta e, samokrytyka autorki e, wiesz, związana z jej pochodzeniem, e, która no, wybrzmiewa przekomicznie w tego typu scenach, bo e, one irytują, ale też bawią, gdy e, czytasz o, o nieporadności tej, e, tej rodziny w takich bardzo prozaicznych sytuacjach niemalże. E, i, I wiesz, i masz tak, taką myśl, że to są bogaci ludzie, bardzo dobrze sytuowani, a tak naprawdę wielu rzeczy sami nie byliby w stanie ogarnąć, jeżeli cała rzesza ludzi nie robiłaby tego za nich, więc no, przytyczek w nos bardzo, bardzo mocny, dlatego powiem Ci, że to jest też powód, dla którego ostatnie 100 stron powieści podobało mi się trochę mniej, i tu też to jest ciekawe, tego, że mamy odwrotne podejście, tak, tak, bo tak. Y, ty w prywatnych naszych rozmowach chyba mówiłaś, że tobie z, o, właśnie to y, ostatnie z to stron podobało się bardziej. Mhm, tak, ja y, zupełnie wydało mi się to ciekawe w ogóle, że mm, jednak jakiś tutaj powiew świeżości w obrębie tej historii jest, bo te wszystkie opowieści związane z nawiedzonym domem, z nawiedzonym miejscem to tak bardzo mocno są skupione jednak w tym miejscu, w którym toczy się akcja. Jesteśmy no, właśnie w tym nawiedzonym domu i dzieją się rzeczy. Natomiast ten, tutaj wchodzimy w spoilery, także jeśli nie chcecie, to czujcie się ostrzeżeni. Jednym z głównych twistów tej całej tej opowieści jest fakt, że uciekająca z willi Anna zabiera ducha, który ją opętał z sobą do Nowego Jorku. I od tego momentu powiem ci, że tak jak z tą częścią wakacyjną miałam jednak takie momenty, że a, wydawało mi się to nudne, długie i takie jakieś, no mhm. nijakie. Tak w momencie, kiedy ona trafia do swojego domu i wraca do pracy po tych wakacjach i zaczynają dziać się przedziwne rzeczy, to ja wtedy poczułam się naprawdę zaintrygowana tym, że zaczęłam też patrzeć na to, ten cały symbol, na to opętanie jako takie wyobrażenie jej na przykład depresji i tego, że te dni jej uciekały, że przez jakiś czas przestała dbać o siebie. To wszystko było takie, te, takie bardzo mocno wyraziste. Ja to odczytywałam też, też w taki sposób i fascynujące wydało mi się również to, że bardzo często jest jednak tak, że w tych opowieściach o opętaniu zaatakowany zostaje najsłabszy członek rodziny, to najsłabsze ogniwo. Mhm. A tutaj cały myk historii jest świetny właśnie dlatego, że Anna okazuje się dzięki tym pozrywanym już w finałowej części książki relacjom rodzinnym, to tym, że ona się od tej rodziny odcina praktycznie całkowicie, to dzięki temu staje się kimś silnym mhm. i kimś, kto też poprzez to swoje funkcjonowanie z tym e, podążającym za nią duchem białej e, damy, e, ona, ona wydaje się być nawet znudzona tym, że jest opętana. Tak. I to jest w ogóle, to są w ogóle mm -hmm. przekapitalne sceny, bo e, na początku czułam naprawdę bardzo ogromny dyskomfort w tych momentach, kiedy no, Anna idzie na przykład pod prysznic i coś tam jej dmucha w kark, albo czuje jakieś tam palce, które ją łapią za nogę, albo tam coś ją ciągnie za to włosy. To no są makabryczne, tak, chociaż z drugiej strony bardzo typowe, nie? Dla takich, dla takich historii. A potem, jak już ona się zaczyna przyzwyczajać do tej sytuacji. W ogóle wyobraźcie sobie, zostajecie opętani i nagle dochodzicie do wniosku, że a właściwie to no, trzeba, trzeba żyć dalej, jakoś funkcjonować, więc tak, no, teraz daj mi spokój, Tak, przepiękne są pracować. te momenty i tutaj naprawdę trzeba bardzo, bardzo mocno pochwalić poczucie humoru autorki, które no, tutaj też wyraźnie podkreśla które z jednej strony właśnie wybrzmiewa w tych opisach nieudolnych Amerykanów, a z drugiej strony właśnie w tej ostatniej części powieści, gdy Anna rozmawia z duchem w sposób taki, że na przykład mówi mu naprawdę, naprawdę tak, chcesz tak. żyć na wieczne czasy w tej obskurnej klitce, w której mieszkam. No i to jest super, naprawdę. I też bardzo podoba mi się twoja interpretacja zachowań Anny jako właśnie metafory jej depresji, bo totalnie się pod tym podpisuje. Dlatego właśnie ja w swojej opinii o tej końcówce jestem trochę taka rozdarta, bo z jednej strony jest tutaj masa super rzeczy, masa plastycznych opisów jakiegoś właśnie gnijącego jedzenia, much. W ogóle czuć tutaj bardzo mocno tą ciasnotę nowojorskich budynków, gdzie po prostu ściany są z papieru i słyszysz tak naprawdę każdy tak. głos z mieszkania sąsiada, więc to jest świetne. Ale ja miałam tutaj powiem Ci też wrażenie, że mm, to jest zresztą problem całej powieści, ale dla mnie, wybrzmiewające szczególnie w tych ostatnich stu stronach, mianowicie autorka trochę za często zaczęła y, powtarzać, przerabiać y, tę samą scenę, ten sam żart, ten sam y, jakiś sposób rozwiązania akcji. A, to o te powtórzenia ci tak. chodziło. Tak. I, okay. i, i, I trochę okay. czułam się zmęczona w pewnym momencie, bo miałam takie wrażenie, że okej, okay, znowu czytam to samo. Ale wiesz o co tu chodzi? Tutaj chodzi też o pewnego rodzaju rutynę. Właśnie tak. jak I... mówiłam o tym, że mhm. Anna się przy, przystosowuje, że ona się przyzwyczaja do tego, że jest, że jest opętana, to właśnie wszystkie te powracające sceny. Mhm. i jakieś Jak najbardziej takie... i, i, i tak. to jest myślę słuszna interpretacja. Chociaż wiesz, no, ja nie mogłam pozbyć się wrażenia, że powieść, która ma 350 stron, czyli tak naprawdę niedużo, mhm. y pod koniec już trochę zaczęła mi się dłużyć. Właśnie ze względu na, na te powtórzenia, ale to jest totalnie subiektywne odczucie, więc. Yy. Ja uważam, że mm -hmm. z, koń, z końcówki wyrzuciłabym tylko jedną stanę. Którą? którą? To, jak ona się, to, jak ona się spotyka ze swoim byłym chłopakiem nie, I to, co się to z nim dzieje. Jedna Widzicie, moi jest... drodzy, wróciły po przerwie i już cię kłócą. Nie, nie, a wiesz dlaczego? Bo nie, tak bardzo nie pasuje mi ta scena z tego względu, że cały czas... Ym, w tych ostatnich stu stronach powieści, ja widzę to, jak Anna odzyskuje sprawczość i to pojawienie się jej byłego faceta jest dla mnie po prostu rzeczą niepotrzebną. Chciałabym Ale ona by chciała dłużej. ducha oddać. Chciała się pozbyć ducha. Nie no, wiesz co, mnie totalnie kupiła ta scena e, z powodu jakiegoś takiego zarąbistego, czarnego humoru, który jest, e, jest w nią wpisany. E, no. Podchodzi do okna, widzi zwłoki swojego byłego faceta. Spoiler. I taki no, się. no to jest prześmieszne. Źle to brzmi, ale kochani przyznaję się bez bicia. Ale Ta scena bawi, była bawi. dla mnie przekomiczna. E, ja natomiast e, trochę też bym, może nie, że wywaliła, ale trochę inaczej napisała e, tą scenę ostatecznej konfrontacji, no bo... E, Tutaj też spoiler, ale jesteśmy w strefie spoilerowej. Anna w końcu wraca do Włoch, do willi, by tego ducha zgładzić. I trochę ten opis tej konfrontacji, okej, okay, tutaj dużo mówimy o tym takim zblazowaniu Anny wobec własnego pętania. I to jest fajne, te żarty są spoko, wyśmiewanie białej damy zawsze na plusie jako coś nowatorskiego, <grym> Ale trochę mi tu kiczykiem waliło w tej scenie, powiem ci. Y I... i i źle mi się to czytało. O ile całą książkę autorka fajnie balansowała na granicy humoru i rzeczywistej grozy, tak ta finałowa konfrontacja to był dla mnie trochę taki vibe horrorów z gumowymi potworami, które okay. lubimy, które nas bawią, ale jednak zostawiają cię trochę z takimi ciarami, wiesz, sekund chęt embarrassmentu, nie? I, I trochę tutaj tak miałam. Ale ty już zapowiedziałaś to, jak powieść się kończy i powiem ci, że to, co dla mnie zmywa wszelkie grzechy Jennifer Thorn, jakie popełniła na przestrzeni tych 350 stron, to fakt, jak kończy tą książkę. Kończy moim zdaniem wybitnie i już mówię, o co mi chodzi. Generalnie uważam, że największe nowatorstwo jej utworu, jej, jej powieści objawia się właśnie w tym, że yy, bohaterka tak naprawdę odcina się od rodziny i żyje swoim życiem. I okej. Okay, no to o to chodziło. Tak. słuchający nas w tym momencie może się zastanowić, no i co w tym nowatorskiego. Yy, ale Wiecie, wyobraźcie sobie to, jak, jak jest wyobrażenie na temat rodziny, zarówno w jakiejś przestrzeni międzyludzkiej, jak i w ogóle przestrzeni kulturowej, to jest często obarczone jakąś taką traumą, jakąś stratą. Jeżeli odcinasz się od rodziny, to jesteś złym człowiekiem. Musisz dawać sobie, sobą pomiatać, bo, bo to jest rodzina. I w ogóle, jeżeli chcesz się odciąć od rodziny, to na pewno grożą ci wyrzuty sumienia. Generalnie Wokół całego takiego wątku są generalnie raczej bardzo negatywne emocje, natomiast tutaj dostajemy historię kobiety, która w końcu stawia na swoim, odcina się od jakichkolwiek więzów rodzinnych i nic złego się jej z tego powodu nie dzieje żyje pełnią życia, mm -hmm. żyje po swojemu i to jest fantastyczne. I fakt jak ten wątek został zakończony, sfinalizowany i w ogóle jak wybrzmiał, powiem Ci, że najlepiej moim zdaniem pokazuje to, że tą powieść napisała kobieta. Tak Dużo jest. mówimy przy, przy okazji omawiania filmów, czy widać że, czy widać kobiece autorstwo, czy nie widać i tak tutaj dalej. Widać, tak. I tutaj właśnie, szczególnie w tym wątku, widać, że powieść napisała kobieta. Także ja finałem jestem absolutnie zachwycona mhm. i jeżeli macie trudne relacje z rodziną, jeżeli gdzieś macie problem z postawieniem siebie wyżej w jakichś toksycznych relacjach, to myślę, że Diawola jest, jest i będzie dla was ważną powieścią, bo ja powiem ci, że poczułam takiej Powiedz zbudowana, świeżości. Tak, to tak, się Poczęłaś się podbudowana tym, że jak była Tak, był bohaterka. Tak, tak, i, tego, i, I naprawdę w tym zakończeniu jest dużo takiego empowermentu na zasadzie, że rodzina to nie są tylko więzy krwi, że, że, że tak naprawdę rodziną może być dla ciebie każda możliwa relacja i nie jesteś uwiązana swoim DNA. I, i mhm. no, to było dla mnie naprawdę. Takie y, fajne zwieńczenie całej tej historii, gdzie no, przez te 300 stron y, po prostu telepieć od czytania, co ta, y, rodzina robi z Anną w imię właśnie wspólnego DNA. No bo to bardzo mocno boli, szczególnie kiedy widzimy, tam wielokrotnie w książce jest opisywany jej bliski, jej bliska relacja z Bennim, z tym jej bratem bliźniakiem, który też w wielu sytuacjach jakiegoś takiego niepokoju przychodził, po prostu do niej mhm. spali razem, dużo rozmawiali, przytulali się i dostajemy też spłętowanie tego w motku w momencie, kiedy Anna wraca do Nowego Jorku, to ona dzwoni do swojego brata po długim, długim czasie. Ta, ta rodzina w ogóle się nie interesuje, ona wyjecha Stała znienacka, odłączyła się tak. od nich w pewnym momencie i nikt w ogóle się z nią nie kontaktuje, tak jakby. Niesamowite. To, to straszne jest. I ta rozmowa z bratem i to jakby ostateczne odcięcie się od pewnych toksycznych relacji, to bardzo mocno na mnie zadziałała ta Oj rozmowa, tak. jak ona z Benem, z Benem gada. Ale później, a propos jeszcze tego tego finałowego starcia z Białą Damą, to ja powiem ci, że też wydaje mi się zabawne, bo tak myślałam o tej książce również w kategorii tego, że ona mnie jednak w wielu sytuacjach nie bawiła. Mhm. Ale zabawne wydało mi się to, że w momencie, kiedy Anna jest opętana tak bardzo mocno i ten duch białej damy cały czas za nią podąża i praktycznie jest z nią na każdym kroku i to, że ona się nie, nie skapła, że Anna czytając różne rzeczy w internecie szuka informacji jak się pozbyć, jak te relacje zerwać. Prawda? To wydało mi się takie przewrotne i zabawne. Chociaż sam, sam finał i to, że wystarczyło po prostu za zamknąć ducha w wieży od nowa. To wydało mi się takim trochę pójściem jednak na skróty i taką mm -hmm. oczywistością, której można się było y spodziewać. Nie, ale podoba mi się to, że Anna tam zostaje w tych Włoszech. I to, tak, że to jest rewelacja. I że, I że ta willa staje się nie, z jednej strony... To miejsce, które wydawać by się mogło jakimś takim symbolem uwięzienia, ograniczenia, nagle staje się no, tym powiewem wolności i to w ogóle w, dla nie. w finale to też mi się szalenie podobało, trochę się jawi jako taka pogromczyni duchów, że ona tak. zostaje tam na straży, żeby pilnować tego już nie, ducha. Już nie potrzeba żadnej kozy przywiązywać. Tak, i, tak. I, i, I turystów przyciąga. Żeby, żeby karmić dom, bo ona, ona tam będzie i będzie Nie no, i będzie super, nas naprawdę to było bardzo fajne i, i powiem ci, że dla mnie bardzo zaskakujące, jak śmieszna była ta książka i jak w jak wielu momentach miałam takie wiesz, poczucie na zasadzie, co ja właściwie czytam, ale takie pozytywne, nie? Że, że, że bardzo dużo zdziwienia, no, przecież ta scena, która teoretycznie miała być dziwna, groźna, ale dla mnie była przezabawna, gdy bohaterka opisuje, jak widzi, że jakaś tajemnicza kobieta porywa koty, chowa je do samochodu i odjeżdża. No to było przepiękne. Albo final. I, I właśnie to pokazywało osobowość Anny. Właśnie te fantastyczne opisy. Dlatego mimo, że bohaterka irytowała, też bardzo łatwo było z nią sympatyzować. No to też jedną z moich ulubionych scen jest ta finale, gdy Anna opisuje, jak jak jakiejś tam bogatej parce sprzedaje obraz chyba za 200 dolarów, tak. po czym zbiera się i ucieka, Zwie, żeby nie, nie zmienili zdarza. Tak. No to tak jest... jest przepiękne, przepiękne, naprawdę. więc no, Ale w sam moment, uh -huh. jak na przykład, wiesz, kończy pracę w, w, tak. w agencji i to, to, to, to tutaj wam nie zaspoilujemy, bo to fajnie, fajnie jest rzeczywiście przeczytać. Powiemy tylko tyle, że e, takiego wykorzystania e, wizualnego hot dogów jeszcze nie. Nie, nie widzieliście, nie to jest czytaliście. Przepiękne, także przepiękne, także. Polecamy naprawdę z bardzo fajnymi emocjami zostawiła mnie ta książka, bo nawet gdy były momenty, że no gdzieś tam nie domagała, czy, czy, czy w ogóle coś tam nie wychodziło, to jednak jako całość dała mi dużo radości i, i dużo takiej rozkminy i to jest powiem Ci coś, czego się nie spodziewałam po tej pozycji, bo opis o ile był ciekawy, no bo jednak lubimy czytać o dysfunkcyjnych relacjach, ta tak, mimo wszystko, był też, mimo wszystko też nasuwał jakieś konkretne wyobrażenie o tym, jak ta książka będzie wyglądać. Nie? A tutaj jednak autorka potrafiła zaskoczyć, więc, więc fajnie, fajnie, cieszę się, że taka pozycja się po, pokazała na, na polskim rynku, bo mimo że w, na takiej warstwie grozy można tutaj się dopatrywać pewnych schematów, no to jednak te mm -hmm. schematy też czemuś służą i, i też są poprowadzone e, w fajny sposób, prawda? Więc z jednej strony właśnie mówimy, że w, sama finałowa konfrontacja e, jest schematyczna, ale jednak w tym schemacie mm -hmm. udało się znaleźć miejsce na właśnie te żarciki, e, czy <gry> taką autoironię wobec własnego opętania, co jest super. Także kobiety do piór, e, piszcie horrory. Chociaż ja po teraz włożę troszeczkę łyżeczek, łyżeczek dziegciu do tej beczki miodu jednak, bo ja tam już na początku naszego podcastu zasygnalizowałam, że ja mam sporo problemów z tą mm -hmm. książką mimo wszystko. Przede wszystkim ja, kurczę, do, dopiero dzięki rozmowie z tobą, to uświadomiłam sobie, że ta książka rzeczywiście w niektórych momentach jest zabawna, czego absolutnie nie czułam w momencie, kiedy ją <taki czytałam. Taki ze mnie śmieszek. Tak, tak to, to po pierwsze. Po drugie, wydaje mi się, że ta książka może być być jednak pewnego rodzaju rozczarowaniem, ponieważ no, zauważając na okładce hasło horror, to my tutaj dostajemy jednak no, trochę tych scen przerażających jest, ale nie w takim natężeniu, jakim moglibyśmy oczekiwać. Fajne, fajne rzeczy tutaj też autorka wykorzystuje konkretne symbole, żeby budować nastrój niepokoju i jakieś takie elementy związane z tą dziecięcą beztroską w, w kontekście do mm, tych siostrzenic Anny. Mm -hmm. Ale z drugiej strony te zapowiedzi tragedii czasami nie są subtelne. Mamy na przykład obowiązkowe ostrzeżenie kierowcy Ubera, który podwozi Annę do willi i proponuje jej zabranie jej w, w, w zupełnie inne miejsce, no bo tutaj pani niedobrze jest. <laughs> źle się dzieje. Tu opę, opętana przestrzeń. Tak, ten jest. kierowca to jest trochę taki Starzec horrorów, który przestrzega tak bohaterów, nie idźcie tam, nie idźcie tak, tam, ale, a propos, ale słuchaj, o ale... starców. To jeszcze mamy też, oczywiście, starsze panie, które chcą naszej bohaterce wręczyć amulet ochronny, który, którego ona nie zabiera, więc no to są ale faktycznie wiesz takie co, tropy. Ale tam też e, to zostało poprowadzone w takim zabawnym kierunku, czyli Anna z jednej strony myśli o duchu, a z drugiej strony też o jakichś tam, wiesz, stereotypach na to. Na ten temat lokalsów, nie? że y, na pewno będą chciały za to pieniądze, coś tam. Nie? Że, y, że fajnie się te dwie rzeczywistości tutaj mieszają, więc mhm. y, to jest też fajne, że oczywiście nie każdą scenę dało się tak uratować, więc zgadzam się z tobą, że, że jest tutaj y, trochę takich niedociągnięć, ale fajnie, że bywają okay. też takie momenty, że gdzieś z tego schematu autorka y, wychodzi żartem, więc... Mhm. No Więc dobrze, to jeszcze, to jeszcze trzy takie tutaj zarzuty, do których też chciałabym, żebyś no, tam Dajesz. dwa trzy zdania, komentarza rzuciła. Przede wszystkim ja odnoszę też wrażenie, że w niektórych momentach jednak czuć to, że autorka jest nowa na tym polu horrorowym, bo odczuwam, że ona w paru momentach tworzenia tej fabuły tak nie do końca wiedziała, w jakim kierunku chcę poprowadzić tę historię, bo ta książka w kilku momentach jest faktycznie bardzo mocno popękana. Zaczynamy od jakiejś opowieści o podróży do Włoch i to z jakimiś takimi długimi blokami opisów, na przykład architektury. Potem przeskakujemy do tej warstwy właśnie dramatu rodzinnego, którą... Przeanalizowałyśmy wzdłuż i wszędzie wcześniej. Jest później właśnie ta opowieść o nawiedzonym domu i czasami te szwy bardzo mocno widać i czuję, że gdyby trochę mniej grzybów w tym barszczu było, to jednak mogłoby to bardziej skondensować historię i jakoś sprawić, że mimo wszystko lepiej by to na mnie zadziałało. To jest też właśnie taka książka, której podstawowym problemem może być to, że jest to jednak slow burn. Tutaj mhm. ta atmosfera jest rzeczą naprawdę bardzo ważną i żeby niektóre sytuacje zaprocentowały w finale, to my musimy naprawdę przez te 250 stron zobaczyć jak ta rodzina funkcjonuje, co się z nimi dzieje, jak oni z sobą rozmawiają, jakie, jak te relacje wyglądają i tak dalej, i tak dalej. Ale coś, co, z czym mam naprawdę bardzo duży problem, to są takie dwa największe zarzuty pod kątem tego, jak ta książka jest wydana. Przede wszystkim czuję tutaj konkretną niechlujność wydawniczą pod takim kątem, że ten styl, po którym sobie bardzo dużo obiecywałam, wydaje mi się mimo wszystko ciężki, nieco nie. drętwy, Te zdania są też bardzo mocno udziwniane na siłę. Ja tam do, do Marty pisząc o swoich wrażeniach z, lektu z lektury, użyłam takiego określenia, że powinno się płynąć przez tę opowieść, a ja mam wrażenie, że każdy krok w tej historii, każdy rozdział, to muszę maczetą po prostu Mogę ci rąbać. przerwać, bo zaraz zapomnę. Tak, tak, mów. <śmiech> mów, mów no. Wtrącę ci się, bo poruszyłaś dwa ważne wątki i zanim je zapomnę, to się chciałam wypowiedzieć. Śmiało. Pierwsza <śmiech> rzecz, czyli to takie pocięcie historii na różne etapy. To mi jakoś bardzo nie przeszkadzało, ale mm -hmm. zgodzę się y, jednak czuć tutaj, że są różne estetyki i mi chyba mimo wszystko najbardziej podobała się ta pierwsza. Właśnie ze względu na moje uwielbienie do slasherów, czyli właśnie Mnie to, nie klimat... ten finał właśnie. Proszę. Mnie właśnie bardziej podoba się ten finał, jak ona Analidius. siedzi w domu z tym e, no. Czyli wiesz, mamy te opuszczone Inaczek. włoskie miasteczka, wszystko spalone z słońcem i to było fantastyczne. I mi te opisy architektury w ogóle nie przeszkadzały, tylko podbijały mi tą atmosferę. I potem przechodzimy właśnie w takie, nagle z opuszczonych Włoszech znajdujemy opisy jakichś targowisk, jakiegoś czegoś tam takiego typowego życia turystycznego. No bo tak, z jednej strony mamy taką bardzo, Pamiętniki bardzo zapyziałą prowincję, a z drugiej strony mamy Florencję, czyli miast, mm -hmm, miasto, mm -hmm. które no tętnie życiem. Yy, I to mi jakoś nie przeszkadzało bardzo, ale na pewno te przejścia mogłyby być bardziej smut, bardziej płynne, mm -hmm. bardziej subtelne. Mm -hmm. I to rzeczywiście jest coś, co można dopracować. Natomiast, jeżeli chodzi o język, to ja się totalnie nie zgodzę i po prostu. Okej. Okay. Czy my czytałyśmy tą samą książkę? Ma nie, to no. bym zrobiła, jak słychać, nie zgadzamy się. Nie, nie ja, ja jestem zachwycona tym językiem. Tłumaczenie, ciężko mi się wypowiadać jakoś bardzo profesjonalnie na, na temat tłumaczenia, bo o ile tutaj mamy ten wątek, co do którego się zgadzamy, czyli fakt, że włoskie słówka są e, Właśnie, nie O, tym też, o jest, tym też chciałam powiedzieć. Także tak, tak, tak, tak. Tak, to jest bardzo duże niedopatrzenie wy, wydawcy i o ile fajnie nam to wprowadza jakiś klimat takiej niewiadomej zagubienia i w ogóle, i w ogóle, mhm. tak, o ile jestem w stanie zrozumieć, że jakieś pojedyncze słówka, czy krótkie zdania mogły być pozostawione. Tak moment, gdy mamy dużą partię tekstu po włosku, który jest nietłumaczony, no Ta. to już jednak irytowały. Ale jeżeli chodzi o sam język, no to ja byłam zachwycona. Mm -hmm. Właśnie z tego względu, o, o, który poruszyłam na początku, czyli ja nie miałam wrażenia, że czytam książkę, tylko, że obserwuję y, rozmowę żywych ludzi stojących obok mnie. Te dialogi były dynamiczne. Mm -hmm. Żarty były bardzo takie sarkastyczne. Y, rzucane z taką właśnie ping-pongową częstotliwością, więc no ja jestem zachwycona. Ja płynęłam przez to powie jest bardzo, bardzo, ale to jest ciekawe, co mówisz, że, że jakby ty jesteś po zupełnie Dwie, dwa drugiej bieguny. stronie barykady, <laughs> bo to jednak pokazuje, że ta powieść nie jest tylko jakimś tam kolejnym horrorem, jednak wzbudza różne reakcje, więc fajnie się przekonać samemu, jak to będzie u was. Mnie również trochę denerwuje fakt, że niektóre rzeczy są podkreślane i powtarzane po parę A razy. A to tak. To, I to z tego, co się orientuje, jest rzeczywiście problem, nie, nie, nie jest to problem tłumaczenia, tylko problem jakby tekstu źródłowego, bo z tego, co tam sobie pod, podczytywałam jeszcze trochę po angielsku, to faktycznie to podkreślanie niektórych rzeczy również tam występuje. No ale tak, tych brak tłumaczeń włoskich wtrąceń to jest jeden z największych grzechów tej książki i tutaj jest to dla mnie dość duży też problem, bo jest istotnie kilka takich scen, które, w których te wtrącenia mają znaczenie. Jest mm -hmm. w książce jeden taki moment, kiedy Anna, żeby dowiedzieć się czegoś na temat historii Willi, wyrusza na spotkanie z jej opie opiekunem tak. i zadaje tam bardzo dużo pytań. I to... to, to mamy wkodowane w głowie, że Anna zna język włoski, bo nam to podkreślano 70 razy wcześniej, więc w momencie, kiedy ona dowiaduje się o czymś i w finale tego rozdziału dostajemy kilka lub tam kilkanaście zdań po włosku, pourywanych nawet i tam nie ma żadnego tłumaczenia, a to ma znaczenie. Oczywiście, zaraz może się pojawić jakiś głos, kontrargument w, w stosunku do mnie, że no dobra, jak ci tak bardzo zależy na tym, żeby się dowiedzieć, co tam też po włosku gadają, to se możesz równie dobrze wpisać w Google Translator i sobie przetłumaczyć jak taka, jesteś uparta. Z, z jednej strony mogłam to zrobić, ale to nie jest moje zadanie. Oczywiście. Momencie, kiedy ja czytam książkę, to jednak oczekuję, żeby te przypisy były. Tym bardziej, że ta książka jest też napakowana inf informacjami przeróżnymi właśnie w tej początkowej fazie. W momencie, kiedy jesteśmy w tym miasteczku, odwiedzamy te muzea, to tam jest bardzo dużo wiedzy na temat architektury, tak sztuki, jest. kultury włoskiej. I to jest jakoś tak, może czasami przypomina jakieś tam w Nieco z Wikipedii, ale mimo wszystko jest to na tyle czytelne, że ja potrafię się w tej przestrzeni odnaleźć. No a w momencie, kiedy tam naprawdę są jakieś na pewno ważne zdania, być może byśmy tego nie zrozumiały, no ale te noty od tłumaczki lub jakieś przypisy, tłumaczenia, tych pojedynczych zdań jednak byłyby czymś takim, co tę książkę, no sprawiłoby, że byłoby to jednak czytelniejsze. To, to, to jest duży zarzut. A nie sprawdzasz, jak to wygląda w oryginale? Czy te włoskie wtrącenia są tłumaczone na angielski? A powiem ci, że nie. A to Ciekawy tekst, cieka ciekawa kwestia. Sprawdzę damy, to się po od... skryptum do damy po do nagrania. Tak, damy tak. post skryptum albo rzeczywiście odezwa się tam w komentarzu, sprawdzę to. No, ale wydaje mi się, że no wiesz, w momencie, kiedy na przykład rodzina Anny rozmawia tam z jakimś mhm. kelnerem, który przychodzi, tłumaczy im po włosku kartę menu, czy tam danie dnia im poleca, to oni nie rozumieją włoskiego. Więc mhm. to dla mnie jest, no dobra, jestem w tej samej sytuacji, co oni. Ale tutaj mamy Annę, która zna włoski. Nauczyła się z tej ch ch cholernej aplikacji Szuwki. do nauki języku. Więc zna. Także nawet jeśli niektórych rzeczy nie rozrozumiała dosłownie albo nie wyłapała znaczenia, to mimo wszystko to powinno się znaleźć. Tak, więc to koniecznie będziesz musiała zostawić komentarz pod nagraniem tak. dla ciekawskich. Sprawdzę, naprawdę sprawdzę. Y Ciekawi mnie szczególnie ta scena właśnie spotkania z tym starcem, gdzie ta ściana tekstu po włosku w polskim wydaniu jest naprawdę duża. No i zastanawiam się, na ile to jest gdzieś tam niedopatrzenie wydawcy, a na ile sytuacja wyglądała identycznie w oryginale, więc tak. wyczekujcie komentarza, wyczekujcie komentarza, ale... No, także jak słyszycie, jest, jest różnych mm, takich niedociągnięć, czegoś co można było zrobić lepiej, zarówno po stronie wydawcy, jak i, jak i autorki w ogóle. Mm -hmm. Ale powiem ci, że ja jestem tak naładowana pozytywnymi emocjami, gdy widzę <głos> y, horror napisany przez kobietę i wydany w Polsce, tak. y, że, że, że normalnie przebieram nóżkami, tylko czekam na kolejne książki. No ja bym bardzo chciała, żeby wydawnictwo poszło za cię ciosem i żebyśmy dostały też ten jej pierwszy horror dla dorosłych, czyli ta opowieść, która tam gdzieś jakieś nawiązania do Midsommar ma, więc no, Cze Mamy nadzieję, że książka jednak spotka się z dość dobrym odbiorem tutaj, pomimo tych problemów, które dziś tam zasygnalizowałyśmy i że będziemy mieć więcej e, Jennifer Thorn na polskim tak jest, wydawniczym Bardzo dziękujemy raz jeszcze wydawnictwu Muza za, za szansę na poznanie tej historii, y, bo było warto, mimo wszystko. Także do usłyszenia mam nadzieję w, przy kolejnych lekturach. Jak myślisz? Oczywiście. Ja będę tutaj Martę namawiać na to, żebyśmy zrobiły sobie tutaj taki delikatny klubik czytelniczy i będę ją namawiała na jakieś tak książki ekstremy, jakieś horrory bo w ogóle teraz, teraz sobie przypomniałam coś i, i może rzucę taką po prostu o. przynętę na ciebie, żeby odświeżyć <laughs> dawny plan, okay. bo dużo tutaj mówiłyśmy o kobiecym autorstwie, a pamiętam, że dawno, dawno temu za górami, za lasami chciałyśmy hejtować polski horror napisany przez faceta, polski slasher. Polski slasher, tak. Pamiętasz, tak. prawda? Tak, pamiętam tę książkę bardzo dobrze i do samą myśl po prostu. I wiesz co, i to jest niesamowite, się? że ja nie pamiętam wielu szczegółów z tej książki, ale pamiętam moje takie wrażenie, że po prostu w scenach opisu bohaterek czułam Aha. bardzo mocno, że to jest książka napisana przez faceta. Także mam mhm. szczerą nadzieję, że naszą kolejną pozycją w klubie. Książki. Będzie właśnie ten horror, z którym się w końcu zmierzymy. Tym bardziej, że on swego czasu chyba spotkał się z dość pozytywnymi opiniami. Nie wiem, mm -hmm. czy potem śledziłaś. Nie, nie, ale ten początkowy etap był rzeczywiście no, do, do, dobre. Miała ta książka recenzję, także trzeba by tutaj wyprowadzić. Tak Niech także. <średniku> z także, kochani, spodziewajcie się kolejnych nagrań, bo wracamy. Wracamy, e, pełne mm, pomysłów i, i w ogóle energii. Tak, i tak już mamy nadzieję, że zostanie na dłużej i że uda nam się wrócić do tej regularności. Popatrzymy sobie też na te włoskie dzieła sztuki, ale to już w zupełnie innych opowieściach. Za dzisiaj bardzo gorąco Wam dziękujemy. Dziękuję Ci, Marta, że nam się udało. Dziękuję Bogusiu, bardzo miło Cię było usłyszeć, i mam nadzieję, że Wam będzie bardzo miło nas słyszeć, bo emocji e, jakie towarzyszyło, towarzyszyły nam temu nagraniu było bardzo wiele. Mm -hmm. także dajcie znaka, dajcie komentarz, że jesteście, że słuchacie i miejmy nadzieję, że do szybkiego usłyszenia. Papa, papa. Pa. Dziękujemy, hej hej.